Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym już trzecim kwietniowym webinarium. Webinaria są organizowane przez Centrum Badań Gier Wideo, czyli przeze mnie doktora Radosława Bombę, panią Agatę Waszkiewicz i panią Martynę Bakun. No i dzisiaj mamy szczególnego dla nas gościa, bo właściwie Paweł jest tutaj głównym. Spiritus Movement i y, osobą, która tak naprawdę sprawiła, że nasze centrum w ogóle powstało, tak? bo, bo od Ciebie Paweł, się to wszystko zaczęło. Czyli Nie, gościem... no od nas razem się zaczęło. No. no tak, ale tutaj głównym inicjatorem byłeś Ty i pierwszym dyrektorem naszego centrum, dlatego tym bardziej szczególnie jest nam miło Cię gościć i cieszymy się, że się zgodziłeś. Naszym gościem jest dzisiaj Pan Profesor Paweł Frelik, i opowie nam o tym, o czym lubi opowiadać najbardziej, czyli o science fiction, a dzisiaj konkretnie o grach science fiction i o tym, dlaczego te gry są tak bardzo konserwatywne. Także oddaję Ci głos, Pawle. Po, po tym spotkaniu będzie oczywiście dyskusja i od razu zapraszamy na spotkanie za tydzień. Tym razem będzie to spotkanie z Panią Martą Tymańską. Z... Tymińską. Mińską, przepraszam, w tym momencie z Uniwersytetu Gdańskiego, jak mi się udało ustalić. Także spotkanie odbędzie się o 16. Wszelkie informacje będą na naszym profilu. Także ja już się wyłączam i... Ja mam mówić. Dobrze, dzień dobry bardzo. Widzę tylko chyba parę ikonek, więc domyślam się, zakładam, że za, za tymi ikonkami są ludzie. Ja włączę na początek slajdy. Dlatego, że przede wszystkim będę pokazywał obrazki. I powinno być widać pierwszy. Tak. Więc chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć o, o moim w miarę nowym projekcie. Znaczy tyle nowym, że samo pytanie. Samo pytanie jest gdyby rzeczą, którą w tej chwili że tak powiem, przerabiam na potrzeby też jednego z artykułów. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o główne obszary, w których to pytanie jest umiejscowione, są to od, od, od, od bardzo dawna moje główne zainteresowania naukowe i dydaktyczne, i, i, ale też takie prywatne, można by powiedzieć oczywiście. Czyli z jednej strony science fiction jako gatunek, ale też taki dyskurs, i sposób myślenia o świecie, a z drugiej strony oczywiście gry wideo jako, jako, jako medium. I chciałbym zacząć może od science fiction, dlatego, że jeżeli ktoś czyta, ale też ogląda albo czyta i ogląda, jak w przypadku komiksów albo w ogóle obcuje z science fiction w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek medium, na pewno jednym z takich jak to się mówi po angielsku, selling points, szczególnie w ciągu ostatnich paru dekad w przypadku tego gatunku, był jego potencjał krytyczny. I oczywiście wszyscy pamiętamy, albo wiemy przynajmniej mgliście, że, że przez dekady science fiction, czy też fantastyka naukowa była postrzegana jako taki gatunek lekki, łatwy i przyjemny, z całym szeregiem różnego rodzaju takich stereotypicznych czy archetypicznych, ale często też karykaturalnych tropów typu zielone ludziki, koniec świata, postapokalipsa i tak dalej. Natomiast oczywiście w przeciągu, a może nie oczywiście dla, dla wielu osób wciąż, w przeciągu ostatnich dwóch, trzech dekad, nie ma tutaj wiadomo klarownych, yy, klarownych dat, w ciągu ostatnich dwóch, trzech dekad science fiction stała się na pewno nie jedynym, ale jednym z niewielu dyskursów kulturowych, które podejmują, zastanawiają się, ale też również proponują różne wizje dotyczące w zasadzie każdego obszaru współczesnej kultury i każdego rodzaju problemów, czy też wyzwań, jakie przed nami stoją. I to nieważne, czy są to kwestie polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ekologiczne, technologiczne i mógłbym tak jeszcze pewnie długo wymieniać i i w zasadzie na każdy z problemów czy wyzwań, na każde z wyzwań w ramach tych, tych obszarów, fani i sympatycy science fiction są w stanie pokazać pewnie tuzin tekstów w różnych mediach, które, które w taki czy inny sposób podejmują to wyzwanie. Czasami bardziej pokazują konsekwencje rozwoju wydarzeń w tej dziedzinie, kiedy indziej rysują jakieś mniej lub bardziej utopijne albo dyscyplinę, wizję rozwoju, czy też ekstrapolują. I ten potencjał krytyczny science fiction jako, jako właśnie nie tylko gatunku, ale, ale sposobu myślenia o świecie jest na pewno też coraz bardziej odczuwalny, coraz bardziej odczuwalny w świecie poza wąską kiedyś subkulturą science fiction, Wystarczy popatrzeć na, na tak zwany mainstream. Kilka lat temu siły zbrojne Stanów Zjednoczonych miały całą serię reklam, które służyły do zachęcania młodych Amerykanów do przystępowania do różnego rodzaju sił zbrojnych, do jednego z pięciu głównych rodzajów sił zbrojnych i, i cała ta kampania multimilionowa a kampania reklamowa była zbudowana wokół, takiego, wokół takiej puenty linijki to nie science fiction, to, i tu się pojawiało albo Marine Corps, albo Navy, albo, albo siły powietrzne i tak dalej. Z drugiej strony takie myślenie, czy też język, Charakterystyczny dla, dla science fiction, pojawia się nawet też w takich miejscach jak, jak prospekty emisyjne firm, które wchodzą na giełdę, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ramach tej konwencji prospektu dozwolony jest, dozwolona jest sekcja kreślenia możliwych możliwych konsekwencji takich bardzo często futurystycznych w zależności od firmy i w zależności od tego, jakie, jakie produkty ta firma e, produkuje i jest możliwe jak gdyby e, kreślenie takich bardzo futurystycznych wizji, do czego doprowadzi do, do ta czy inna technologia. Co ciekawe, nie są to w odróżnieniu od całej reszty prospektów emisyjny, emisyjnych, te sekcje prospektów emisyjnych nie są, nie podlegają weryfikacji takiej, jeżeli chodzi o prawdę, czyli w zasadzie oferenci firmy mogą tam naprawdę bardzo fantazjować bez konsekwencji prawnych później, jeżeli im się nie uda, a zazwyczaj się nie udaje wypełnić tych obietnic. Natomiast do, do, do, w tych sekcjach ten język, język, który jest używany, to jest ponownie język science fiction. I oczywiście każdy, kto czyta albo ogląda science fiction, na pewno szczególnie tą nową, na pewno zwrócił uwagę na to, że w gatunku nie brak tekstów, które są bardzo upolitycznione. Tutaj te, które, dwa, które widać na ekranie, są to zupełnie takie losowo wybrane powieść China May Villa, Iron Council i, i serial, zresztą oparty też na serii powieści The Expanse, który chyba cieszy się dosyć sporą popularnością i, i obydwa w bardzo różnych mediach, ale gdzieś mógłbym również podać przykłady i komiksów, czy powieści graficznych i, i filmów, no i oczywiście dziesiątki, dziesiątki yy, powieści. Można by powiedzieć, że jeżeli chodzi o, o, o, o taką polityczną świadomość, to duża część przynajmniej anglosaskiej yy, science fiction ma taką tendencję, no nie wiem, czy kierowania się w kierunku na lewo, dlatego ta strzałka w lewo biegnie, dlatego że słowo lewa czy lewicowe oczywiście w bardzo różnych krajach, bardzo różne rzeczy znaczy, ale na pewno duża część tego potencjału krytycznego gatunku, ale też duża część tekstów w swoich wkreśleniu tych, tych, tych wizji, ale też w stawianiu jakichś tam diagnoz ma taką tendencję, żeby być przynajmniej progresywna, Al, czy też posuwać się w kierunku które, w kierunku koncepcji, światopoglądów, które zazwyczaj kojarzone są właśnie z myśleniem lewicowym. Nie jest oczywiście reguła, ale są wyjątki również w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale na pewno taki tenor gatunku, polityczny tenor gatunku bije tak troszeczkę, przynajmniej troszeczkę po lewej, po lewej stronie. I tutaj pojawia się właśnie duże ale. Dlatego, że wspominałem, yy, wspominałem o powieściach, wspominałem o filmach, wspominałem o telewizji czy, czy powieściach graficznych, ale kiedy dochodzimy do drugiej nóżki yy, dzisiejszego, dzisiejszego webinarium, czyli gier, wideo, pojawiają się problemy. I zanim powiem, jakie są to problemy, yy, może bardzo krótko warto yy, odnieść się do dwóch, głównych jak gdyby parametrów, które, które pojawiają się w moim tytule. Słowo polityka oczywiście się nie pojawia, ale, ale wiadomo, że o politykę chodzi. Czyli w momencie, kiedy mówię o polityce, mam na myśli zarówno takie konwencjonalne rozumienie polityki, czyli te wszystkie wojny, konflikty, sojusze, systemy władzy, sprawy związane z gospodarką, ale również zagadnienia związane z płcią i seksualnością, rasą i etnicznością, czyli takimi rzeczami, które po angielsku czasami nazywa się identity politics, ale również ekologią i zmianami klimatycznymi. No a w momencie, kiedy mówię o konserwatyzmie i ponownie to słowo może znaczyć bardzo różne Rzeczy w bardzo różnych krajach, a też w bardzo różnych momentach historycznych, ale przede wszystkim chodzi mi o, o takie hasła, czy takie zagadnienia zarówno historyczne, jak i współczesne, jak kolonializm, jak mizoginia, czy też systemy patriarchalne, jak wyzysk ekonomiczny, ogólna reakcyjność w stosunku do jakiegokolwiek rodzaju progresywnych idei, czy, czy chociażby imperializmu. Więc jeżeli rozumiemy tak politykę i tak konserwatyzm i na pewno, tak jak wspominałem, duża część science fiction w różnych mediach ma tendencję do patrzenia albo lokowania się gdzieś bardziej po lewej stronie albo bardziej progresywnej stronie, o tyle, kiedy dochodzimy do gier wideo, które oczywiście, jeżeli chodzi o ilość tytułów, ale też i, i, i kapitalizację rynku gier wideo, no pojawiają się problemy na tym przecięciu science fiction i, i gier wideo i pojawiają się problemy właśnie z jednej strony stawiamy prawda, China Mewilów i V-Expans, czy nawet Star Treka, a po drugiej no są właśnie gry takie jak na przykład Doom. I oczywiście DUM wybrałem tutaj tak dosyć Cynicznie, dlatego że poza, poza wesołą i w tej chwili już graficznie wysokorozdzielczową łupanką, no, no jest nie jest pewnie reprezentatywny dla luźnej kategorii gier wideo science fiction, ale na pewno jest tytułem znanym i na pewno bez wątpienia można go do tego gatunku zaliczyć. I Więc z grami science fiction są, są, są problemy, że ten krytyczny potencjał wcale niekoniecznie jest w nich widoczny, wręcz przeciwnie ciągną one bardzo wyraźnie w bardzo konserwatywnym czy reakcyjnym kierunku. Być może jakąś pociechą, a być może nie jest fakt, że w tym względzie gry science fiction nie są wyjątkiem. Myślę, że można by, i to jest oczywiście stwierdzenie, które jest potencjalnie kontrowersyjne, chociaż nie sądzę, że bardzo mija się z prawdą, które można by, te, te problemy z grami science fiction, ale właśnie nie tylko, czyli z całym medium można by podsumować takim stwierdzeniem, że przemysł gier wideo aktywnie stwarza warunki dla, promuje i utrzymuje, przy czym zarówno w swoich strukturach instytucjonalnych, jak i tekstach, czyli grach, oraz praktykach, czyli różnych rzeczach związanych przede wszystkim z fandomem. Więc ten przemysł wideo promuje, znaczy stwarza warunki dla, promuje i utrzymuje kulturę toksycznej męskości i kobiet, kolonialnej, imperialnej geopolityki i ekologicznego rabunku, czyli tego stanu, który nazywamy w tej chwili antropocenem. To jest oczywiście stwierdzenie kontrowersyjne, bo ono jest bardzo celowo takie wyostrzone i zekstremizowane. No, gdybym gdybym chciał być bardziej rozsądny i rzeczywiście bardziej akademicki, to pewnie bym zmobilizował, znaczy zmodyfikował je, dodając parę kwalifikatorów. Czyli kiedy w momencie, kiedy mówimy o przemyśle gier wideo, przede wszystkim to stwierdzenie dotyczy przemysłu gier wideo, tych wysokobudżetowych, chociaż i tam zdarzają się wyjątki. Jeżeli chodzi o to stwarzanie warunków promowania i utrzymywania, no to w znaczącym stopniu, oczywiście nie zawsze i wszędzie. Tak samo nie wszystkie gry, nie wszystkie teksty, ale na pewno większość w ramach przynajmniej tego sektora AAA i, i też nie wszystkie praktyki fandomowe, ale bardzo wiele praktyk fandomowych właśnie taką kulturę, taką kulturę utrzymuje. Więc nawet przy zmiękczeniu tego stwierdzenia i takim troszeczkę wyważeniu, wydaje się, że mamy aż nadto dowodów, że... Całe medium, nie w sensie technologicznym oczywiście, ale medium jako przemysł, jako pewien sektor kultury, ale i gospodarki, ma cały szereg problemów w obszarze tej szeroko pojętej polityki i wiele tych problemów, czy też wiele pozycji, które, które gry, czy ich twórcy zajmują, de facto właśnie suwa czy spycha je, w kierunku postaw, czy też ideologii, które nazywamy konserwatywnymi. I oczywiście, skoro jest to, uważam, że jest prawdziwe dla gier wideo w ogóle, na pewno, też to, na pewno też to jest prawdziwe dla gier wideo science fiction. Czyli mamy tutaj pewnego rodzaju taki dysonans. Z jednej strony mamy gatunek, który potencjalnie i bardzo często jest bardzo progresywny bardzo krytyczny, bardzo poszukujący, można by powiedzieć, lepszego świata. Z drugiej strony mamy medium, które, które ciągnie w przeciwnym, czy też ciąży zupełnie w przeciwnym kierunku, w kierunku takich pozycji, jak tutaj mamy w tym w tym stwierdzeniu. Więc jak można by zacząć rozplątywać tą, tą, tą sprzeczność, ale też problem, szczególnie dla kogoś, kto z jednej strony lubi gry, a z drugiej strony interesuje się i, i kocha, kocha science fiction. Takim początkiem rozprątywania. No właśnie, tu jeszcze miałem jeden slajd, zapomniałem o nim, prawda, na, na, a propos tych dużych tytułów, tych największych tytułów, które spełniają tutaj te, te warunki, o których mówiłem. Czyli że początkiem takiego rozplątywania pewnie byłaby dla wielu osób być może e, byłby być może dla wielu osób oczywisty podział na, na coś, co można by nazwać dwa poziomy znaczenia, czy też jak to w teorii się mówi, Ja Troszeczkę tutaj upraszczam, ale e, pewnie każde medium, ale gry, wideo szczególnie, e, tworzą znaczenie na więcej niż jednym poziomie. W przypadku wier Przynajmniej na potrzeby mojej dyskusji, dzisiaj mamy dwa takie poziomy. Pierwszy z tych poziomów jest to poziom, który moglibyśmy nazwać tematycznym. W przypadku gier, ten poziom tematyczny, znaczenia tematycznego dotyczy przede wszystkim, czy też jest, manifestuje się przede wszystkim poprzez samą opowieść, narrację. Przy czym tutaj też mamy różnego rodzaju kanały przekazywania tych informacji zarówno jakieś takie backstories czy kodeksy, ale również oczywiście dialogi, czyli to cała, cała narracyjna podbudowa misji. Oczywiście audiowizualia, czyli to, jak na przykład ludzie są przedstawiani. Elementy interfejsu mogą być też elementem przekazywania znaczenia. No i oczywiście różnego rodzaju parateksty, czyli te teksty, które towarzyszą Grom, czy to nowelizacje, czy, czy adaptacje w różnych mediach, czy też oczywiście parateksty fanowskie. I, i na tym poziomie, ten poziom znaczenia jest, jest widzialny. Jest widzialny w tym sensie, że, że narracja jaka jest, jeżeli posuwamy się przez grę, to oczywiście się z nią zapoznajemy, jak, jak wyglądają postacie widzimy w momencie, kiedy odpalimy, odpalimy grę. I tutaj na tym poziomie znaczenia gry radzą sobie zupełnie przyzwoicie. Tutaj na przykład w tle, pewnie większość osób rozpoznaje, jest, jest, jest plakat z, z jednej z gier Bioshock, które, które z jednej strony są oczywiście shooterami, takimi elementami akcji, ale, ale, ale z drugiej na tym właśnie poziomie politycznym były uważane za takie... Dosyć krytyczne, krytyczne zmierzenie się z ideologią, czy też z doktryną obiektywizmu wymyśloną przez Ayn Rand, wczesno-dwioskowieczną, ultra Obiektywizm to jest taki już najbardziej rozbuchany, indywidualistyczny, indywidualistyczna wersja kapitalizmu bez jakichkolwiek, bez jakichkolwiek bez jakiejkolwiek kontroli I, i Bioshock na poziomie właśnie tematycznym w jakiś sposób się z taką ideologią i jej konsekwencjami mierzy, chociaż same odczytania zresztą gry są takie wcale nie, niejednoznaczne. I oczywiście mamy cały szereg innego rodzaju gier, które w taki czy inny sposób w samych w historiach mają te elementy polityczne, czy też podejmują jakieś polityczne zagadnienia. Czyli to jest jeden poziom. Drugi poziom, e, drugi poziom znaczenia jest poziomem, który roboczo nazwałem ludycznym, czyli takim właściwym grom. E, I ten poziom jest niewidzialny, dlatego że ten poziom jest, e, ten, poz, ten poziom znaczenia jest obecny e, w samym kodzie gry, czyli w samym tej. Można powiedzieć, niematerialnej materialności gier. Czyli które oczywiście składają się, gry, e, to bardzo wyrafinowane, bardzo obszerne systemy software'owe, w których różnego rodzaju elementy połączone są często w bardzo skomplikowane zależności e, e, konsekwencji e, nagród, czy też kar za pewnego rodzaju działania ze strony gracza, bo gracz grając oczywiście interaktuje z tym systemem software'u, czyli, czyli to, co nazywamy zasadami, algorytmami, procedurami. E, ten poziom również tworzy znaczenie, pewnie najlepszym, takim najbardziej popularnym e, podejściem do odszukiwania tego znaczenia jest, jest coś, co Ian Bogost, jeden z graczy, jeden z badaczy nazywa retoryką proceduralną i, i, i w paru swoich dziełach pokazuje, w jaki sposób, niezależnie od tego, co dzieje się na powierzchni, co się dzieje w samej, w samej, w samej opowieści, w samej grafice, że, że te zasady, algorytmy, kod gry również a również tworzy znaczenia, i często bardzo skomplikowane znaczenia, i też przekazuje pewnego rodzaju ideologię. Tyle, że są one zrazu albo bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego, one są niewidzialne i, ten, i, i, i z tej perspektywy są one bardziej zdradliwe, dlatego że grając i reagując na feedback z gry. Jednocześnie nabywamy pewnego rodzaju postawy, czy też dokonujemy pewnego rodzaju decyzji, które no mogą wpływać na nasze myślenie o świecie, o pewnego rodzaju problemach. Te dwa poziomy oczywiście w każdej grze ze sobą współistnieją i, i, i każda gra składa się przynajmniej z tych dwóch poziomów, ale dla mojej dyskusji te poziomy są, są najważniejsze. Natomiast te poziomy często istnieją... W dosyć sprzecznej ze sobą relacji. Relacji, którą Clint Hawking, jeden z projektantów i krytyków, zdaje się pierwotnie ten, ten termin został wprowadzony przy okazji pierwszego Bajoszoka, nazwał dysonansem ludonarracyjnym czyli taką relacją pomiędzy elementem ludycznym czyli tym, jak gra, do czego gra nas niejako zmusza, co nagradza, za co nas każe, a z drugiej strony opowieścią, czyli narracją w grach, że, że, a, że, że te poziomy często pozostają ze sobą w relacji bardzo, bardzo sprzecznej. I, I przykładów tutaj można by podać bardzo wiele. Podejrzewam, że niektórzy badacze powiedzieliby nawet, że gier, w których warstwa ludyczna i warstwa narracyjna ze sobą współgrają, czy też wzajemnie się wzmacniają, jest pewnie mniej niż więcej. Albo jest mniej niż tych gier, w których ten dysonans w różnym natężeniu czy w różnej formie możemy znaleźć. Takim żelaznym przykładem, który, który ja osobiście bardzo lubię, jest, jest gra, cała trilogia Mass Effect, która z jednej strony oczywiście była bardzo chwalona za cały szereg, nie tylko samą opowieść, ale... Nawet w takiej właśnie powierzchniowej polityce, czyli była chwalona za to, począwszy od, od samego początku, czyli od samego początku trylogii, czyli że podczas tworzenia awataru możemy sobie wybrać płeć, możemy przynajmniej w ramach pewnego spektrum wybrać sobie rasę. Jednym z elementów takich, które też do tak, tak szeroko pojętych politycznych zagadnień należałoby, była kwestia romansów i tego, że każda część, yy, każda część trylogii pozwalała na różne opcje romansowe i yy, włącznie też z nieheteroseksualnymi związkami i, i z, każdym, z każdą częścią też liczba opcji, się zwiększała, czyli, czyli za, te, za, te, za, te, za te elementy gra była, była bardzo chwalona i one były właśnie obecne na tym, poziomie, na tym poziomie widocznym, na tym poziomie narracyjnym, tematycznym, można by powiedzieć. Ale jednocześnie, niezależnie od, od, od, od wielu ciepłych rzeczy, które można by powiedzieć o Mass Effect, na innym poziomie jest to gra, która jest bardzo konserwatywna. Akurat ten, ta, ta, ten fragment zrzutu, który widzimy po lewej części ekranu, czyli ten, ten, taka growa wersja tego, co Laura Melvy nazwała male gaze, czyli to męskie spojrzenie, czyli niezależnie od tego postępowego pokazywania kobiet, przedstawienia kobiet w Mass Effect, znalazły się tam takie ujęcia, jak sławna czy niesławna pupa Mirandy, to jest ewidentnie takim dosyć tanim, filmowym oczywiście trikiem, który troszeczkę się kłóci, no ale to jest jeszcze ta warstwa, ta warstwa widoczna, tematyczna. Natomiast są elementy w samej trylogii i na przykład to jest to, co widzimy po prawej stronie ekranu na slajdzie, czyli sama mechanika zdobywania surowców. Sama mechanika przypomina bardzo działania imperialne i kolonialne, gdzie w celu ulepszenia swojego statku my jako ten komandor Shepard, czyli główny, główny bohater, w zasadzie rabujemy bez żadnych konsekwencji, bez żadnej zapłaty, jedynym kosztem są sądy, rabujemy całe planety z jednego źródła ich utrzymania. Czyli jest to, jest to mechanika, która wyraźnie stawia, stawia grę w, w szeregu tych gier takich imperialnych czy eksploatacyjnych i fakt, że nie ma, że, że, że tego rodzaju grabunkowa gospodarka czy też eksploatacja materiałów nie kosztuje nic, ani żadnego rodzaju karmy, ani nawet w w kategoriach wewnątrzgrowych, kategoriach ekonomicznych, jak gdyby bardzo ją stawia w takim dosyć podejrzanym świetle, dlatego że jest to, można by powiedzieć, że jest to takie utwardzanie przekonania, że możemy sobie pojechać szczególnie do takich egzotycznych krajów gdzieś na peryferiach. Tutaj są to oczywiście egzotyczne planety na peryferiach i, i brać tylko co tylko chcemy. I tutaj w ramach, w, w ramach tej grupy nieformalnej, bo nie jest to formalny gatunek, jak science fiction, nie jest, nie jest tutaj wyjątkiem. Czyli mamy sprzeczność pomiędzy tym, co na powierzchni yy, mówi nam warstwa tematyczna i często tam mamy przynajmniej gesty w kierunku tego potencjału krytycznego, w kierunku jakichś progresywnych rodzajów, polityki, a z drugiej strony, jeżeli patrzymy na mechanikę i to, co się pod maską gry yy, dzieje, mamy bardzo konserwatywne i bardzo reakcyjne i właśnie kolonialno-imperialne zachowania, czy też, czy też mechanizmy. No i to prowadzi nas do pytania w takim razie, czy, skąd to się tak naprawdę bierze? Czy jest to kwestia po prostu małej świadomości projektantów? czy może jakiejś tradycji, czy, czy to oznacza, że w odróżnieniu od innych medium gatunku gry science fiction są jak gdyby zawsze skazane na, na niepowodzenie i że przynajmniej w nich mogą być świetną rozrywką, ale jeżeli chodzi o ten właśnie potencjał krytyczny, o, ten, o tą progresywną politykę, to są one, one stracone. I jest to oczywiście pytanie trudne, dlatego że staram się w jakiś sposób tutaj generalizować, a każda generalizacja jest oczywiście obarczona sporym ryzykiem błędu i trudno też jak gdyby wrzucać do jednego wora, nawet w tej kategorii gier AAA, wszystkich projektantów na przestrzeni ostatnich 20 czy dwudziestu paru lat, ale, ale, ale chciałbym zaproponować dwie możliwe odpowiedzi. Dlaczego, jeżeli nie wszystkie, to znacząca, znaczący procent gier science fiction ciągnie ideologicznie, czy też politycznie w zupełnie innym kierunku niż inne media tego gatunku, czyli fantastyki science fiction. Pierwszym z tych powodów jest coś, co nazywamy w grach mechaniką. I sam termin oczywiście jest bardzo używany bardzo różnie przez bardzo różnych graczy. Miguel Sicard w artykule dla Game z parę, już chyba prawie dekadę temu, próbował te różne użycia mechaniki uporządkować i też zaproponować swoje swoje rozumienie tego terminu, co to jest mechanika gry, czy mechanika w grach wideo, chociaż mówimy też o mechanice na przykład w przypadku gier planszowych, prawda, czy gier RPG. Na potrzeby mojej dyskusji ja uważam mechanikę, i tutaj specjalnie chyba się nie różni od bardzo wielu badaczy, za, za cały szereg zależności i systemów na tym poziomie signifikacji niewidzialnym, czyli na poziomie tych zasad. I tutaj sięgnąłem, żeby jakoś tak uporządkować, do, do takiej klasyfikacji z jednej strony, jakie są możliwe mechaniki gry, a jednocześnie coś, co nazywa się dynamikami gier. I, i co ciekawe, ta, ten, ten, ten, ta tabelka, którą teraz widać na slajdzie, nie dotyczy tylko samych gier wideo, czyli tak jak my rozumiemy te teksty, ale dotyczy również różnego rodzaju mechanizmów ludyf... gamifikacyjnych, czyli tam, gdzie pewnego rodzaju zależności, takie, które widzimy w grach, też wykraczają poza gry jako teksty kultury, komercyjne teksty kultury. Prawda? Gamifikacja jako pewien rodzaj Zarówno przekazywania wiedzy, jak i zdobywania pewnych umiejętności, czy też robi w ostatnich latach wciąż jeszcze dosyć dużą karierę. I akurat w tym, w tym podejściu rozróżnienie między mechanikami i dynamikami polega na mechaniki, tutaj rozumiane są jako różnego typu różnego typu nazwijmy to nagrody albo brak nagrody, czyli albo punkty, albo poziomy, albo jakieś misje, albo różnego rodzaju wyróżnienia w różnych formach. Natomiast dynamiki, ale jest tu tutaj, podejrzewam, że bardzo wielu badaczy to, co tutaj nazwane jest dynamikami, nazwałoby właśnie mechaniką, tej dynamiki jest troszeczkę mniej i uwzględnia ona na przykład takie terminy jak współzawodnictwo, kolaboracja, zbiorowość, zbieranie rzeczy, różnego rodzaju osiągi i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeżeli popatrzymy szczególnie na te, bo ile tutaj to, co nazywa się tutaj mechaniką gry akurat w tej, w tej tabeli, to są takie dosyć rzeczywiście techniczne sposoby liczenia albo sygnalizowania postępu graczom, czy też osobom w przypadku gamifikacyjnych systemów. Natomiast nas interesuje to, co tutaj nazywa się dynamiką, ale co ja nazywam ogólnie mechaniką, a, czyli to, jak gracze z systemem gry, ale też między sobą w tych grach, które na to pozwalają, e, interaktują. I jeżeli przyjrzymy się, że rzeczywiście wie, znacząca większość tych ośmiu typów mechanik są to, są to typy mechaniki, które, które są z góry nastawione na różnego rodzaju współzawodnictwo, na różnego rodzaju, można by nazwać ściganie się. Wyjątkami są tu oczywiście coś, co nazywa się community, przy czym budowanie jakiejś społeczności też może bardzo często służyć e, też w celach e, współzawodnictwa i tutaj nie wiem, żelaznym przykładem może być chociażby taka gra jak Eve Online, gdzie owszem można dołączyć się do frakcji, nawet należy dołączyć się do frakcji, gdyż też samemu trudno jest przetrwać, ale tylko po to, żeby walczyć z innymi frakcjami i prawdopodobnie wyjątkiem tutaj, przy czym to też zależy, jak rozumiemy, może być coś, co w tej klasyfikacji nazywa się postęp, czyli progres i tutaj jest możliwa odmiana tego postępu emocjonalnego, trudno powiedzieć, czy też trudno pewnie mierzyć, w jaki sposób gry mogą nas jak gdyby emocjonalnie rozwijać. No ale jest to, jest to oczywiście możliwe, natomiast bardzo często ten, ten postęp też jest mierzony ilością zebranego, zebranych przedmiotów, ilością wykonanej pracy, ale również bardzo wielu grach właśnie liczbą pokonanych przeciwników. Czyli w sytuacji, kiedy znakomita część gier, a szczególnie tych gier z sektora wielkobudżetowego, oparta jest na jednej z tych dynamik, jest oczywistym, że dynamiki te, czy też mechaniki te, nie pozwalają za bardzo na, na, na ten potencjał krytyczny, ale też na, na coś, co nazywamy polityką progresywną, dlatego że praktycznie niemal wszystkie wynagradzają tak naprawdę coś, co można by nazwać taką czy inną formą wyścigu szczurów, w której albo taki egoizm, czy też indywidualizm, albo w ramach tych, grach, tych gier, w których gra więcej osób, nasz własny klan, ale wszyscy pozostali są też wrogami, zmusza nas do ciągłej walki, do ciągłego ścigania się, do ciągłego, do ciągłego współzawodnictwa. I oczywiście ten, ten, ten rodzaj aktywności, ten rodzaj mechaniki pozostawia bardzo mało bardzo mało przestrzeni na coś, co można by nazwać bardzo szeroko pojętą politykę progresywną. W przypadku gier science fiction jest to tyle bardziej bolesne, albo też być może mogłoby się wydawać dziwne, że w sytuacji, kiedy sama formuła narracyjna pozwala nam na wyobrażenie sobie wszystkiego, czegokolwiek i wszystkiego jak gdyby od nowa, jednak większość projektantów gier, ale być może jest to problem w ogóle samego medium. Spada czy też opiera się na tych, na tych starych mechanizmach, które są oczywiście wzięte z życia, czyli właśnie współzawodnictwo, wyścigi, progres, ale który często odbywa się kosztem kogoś albo, albo czegoś. I, I wśród różnych konwencji czy też gatunków growych, których, z których bardzo wiele zresztą jest, należy do, do tej kategorii gier spekulatywnych czy gier science fiction, nigdzie nie lepiej widać, nie, nie widać tego nigdzie lepiej niż w przypadku gier, które czasami nazywane są 4X, prawda, czyli od... Expans, ekspansja, eksploracja, ekstrakcja, zazwyczaj surowców i materiałów i eksploatacja. Prawda? Czyli tutaj gdyby mieszczą się wszelkiego rodzaju gry strategiczne, wszelkiego rodzaju symulatory kolonizacyjne, z których znacząca część jest w takiej czy innej konwencji science fiction, ale oczywiście tego rodzaju, przynajmniej niektóre z tych X, z tych eksów yy, pojawiają się również na przykład w grach RPG, czy w grach, yy, czy w grach akcji. Natomiast oczywiście w przypadku zdominowania samej rozgrywki przez tego rodzaju mechaniki trudno oczekiwać, że inny rodzaj relacji albo inny rodzaj stosunku nawet ze światem, nie mówiąc z innymi postaciami, nieważne czy są to NPC czy, czy, czy ludzie, to trudno sobie wyobrazić, albo trudno byłoby zaaplikować, zaprojektować inny rodzaj takich relacji. Czyli to jest jeden powód, dlaczego tak wiele gier science fiction nie ma, można by powiedzieć, szansy, żeby rozwinąć czy to bardziej progresywną politykę, czy też, czy też ten potencjał krytyczny. Dlatego, że w wielu przypadkach jest to po prostu odbicie, czy też replikacja naszego relacji ekonomiczno-politycznych z naszego świata. To jest pierwszy. Drugim, drugim powodem, dla którego tak wiele GRSF SF dryfuje w tym kierunku, no właśnie takim konserwatywnym, jest coś, co można by nazwać konwencje wizualne samych gier. Konwencje wizualne, które mają w tym przypadku kilka składników, ja tylko wspomnę o dwóch. Pierwszym z nich są, są mapy i tutaj bardzo bardzo perceptywnie i świetnie pisał o, o mapach, niekoniecznie w grach science fiction, ale w ogóle w grach profesor Majkowski, który jak rozumiem, z nami jest, więc polecam poczytać jego artykuły. Natomiast, żeby nie opowiadać całej, całej, całej historii, no mapy, bardzo wiele map w grach w ogóle, ale gry science fiction tutaj nie są wyjątkiem, jest konstruowana, czy w ogóle poczucie przestrzeni, które jest potem odwzorowywane w przypadku map, jest konstruowana w taki sam sposób, w jaki sposób były konstruowane mapy imperialne wielkich imperiów kolonialnych z XIX i początku XX wieku. Czyli, czyli nie tylko mechanika, ale nawet sam, sam sposób prezentacji w tym przypadku prezentacji świata wewnątrz reprezentacji świata, czyli mapa wewnątrz, wewnątrz samej gry, jak gdyby też ściąga nas w kierunku tych kolonialnych, imperialnych metod, czy strategii obrazowania, przedstawiania przestrzeni, która rzadko kiedy jest pusta, bo bardzo często jest zamieszkała, ale my z takiego czy innego powodu na przykład nie uznajemy, że ci, którzy tam są, mają jakiekolwiek prawo do tego do tego miejsca i jest to, oczywiście rozpoznajemy tego rodzaju zależność z naszego świata, ale jest to coś, co często napotykamy w grach wideo. Drugim elementem składowym tego, co nazwałem konwencjami wizualnymi jest coś, co można by nazwać, i to jest termin zaczerpnięty z teorii science fiction, spojrzeniem kolonialnym. Sam oczywiście termin jest tak ukuty troszeczkę, na kanwie, czy też w inspiracji tego męskiego spojrzenia, czyli male gaze z, teori z teorii filmu z lat 70 jeszcze. Natomiast spojrzenie kolonialne to jest, i to jest, pierwotnie ten termin był stosowany do, do omawiania przede wszystkim literatury science fiction, też, też filmu i w telewizji może. To jest taki rodzaj obrazowania i taki rodzaj przedstawiania miejsc i innych czy też osób, w którym replikujemy relacje, nierówne relacje, które można by nazwać relacjami kolonialnymi, czyli dotyczy to zarówno patrzenia nas zazwyczaj jako kolonialistów, eksploratorów, eks, tych, którzy eksploatują czy też wyzyskują, czyli zarówno spojrzenia na sam, na sam krajobraz, na samą przestrzeń, na, samą, na sam teren, spojrzenie na zasoby naturalne, czy to chodzi o wodę, czy zwierzęta i, i oczywiście spojrzenie na, na kogokolwiek, kto mógł wcześniej przed nami, zanim myśmy tam przybyli, zamieszkiwać dane miejsce, ale któremu oczywiście takie prawo do zamieszkiwania odbieramy. I, i spojrzenie kolonialne ponownie ma cały szereg jakichś swoich takich specyficznych strategii konwencji, które sięgają chociażby podobnie jak mapy imperialne, nawet takich popularnych form jak różnego rodzaju ilustracje, karakatury, dowcipy jeszcze z końca XIX wieku i początku XX, w których pojawiały się elementy czy też tak pojawiały się kraje skolonizowane i, i to, jak były tamte miejsca i tam ci ludzie przedstawiali, bardzo często jest replikowane, czy też katapultowane w przyszłość w grach science fiction. Częścią tego spojrzenia kolonialnego też, w przypadku gier, jest to coś, co w przypadku literatury, można by powiedzieć, jest niedostępne, w jakimś stopniu być może w filmach się pojawia, ale w przypadku gier częścią tego spojrzenia kolonialnego jest specyficzny, też rzut, który czasami nazywamy izometrycznym, czyli w wielu przypadkach to spojrzenie na teren z pozycji nadrzędnej i z pozycji z wysoka, zarówno dosłownie i metaforycznie, takiej pozycji, którą czasami nazywamy taką pozycją Boga, która daje nam ogląd tego miejsca, które mamy tak jak widać na tych zrzutach ekranowych yy, albo mamy albo kolonizować, albo eksploatować albo w taki czy inny sposób okiełznać yy, więc, więc to spojrzenie z góry jak gdyby, to, to, to, to boskie spojrzenie również yy, jak gdyby programuje nas yy, w kierunku takiego a innego postrzegania nawet w kategoriach w ramach gry postrzegania tych czy to postaci, czy samego, czy samego krajobrazu. Czyli tutaj to, jak gry, gry science fiction, szczególnie, tak jak tutaj widać, te, te symulacje kolonialne przede wszystkim, czy różnego rodzaju eksploracyjne, strategiczne, też pełnymi garściami czerpią z wcześniejszych gatunków, z wcześniejszych form, ale jednocześnie z tym czerpaniem, w przypadku na przykład konwencji wizualnych, Idą też ideologie i to ideologie, które w tej mojej klasyfikacji można by zaklasyfikować jako bardzo, bardzo konserwatywne, czyli kolonialne i imperialne. Oczywiście to, zbliżam się już ku końcowi, to takie dosyć ponure, ta ponura diagnoza, że, że gry science fiction bardzo rzadko osiągają ten potencjał krytyczny innych mediów gatunku, albo bardzo rzadko można w nich znaleźć jakąkolwiek politykę progresywną, nie jest oczywiście diagnozą totalną i są nie tylko istnieje nie tylko cały szereg tytułów ale istnieją pewnie nawet gatunki, które być może w mniejszym stopniu są zdeterminowane tak z góry zdeterminowane przez swoje czy to mechaniki, czy konwencje wizualne. Na pewno e, można dostrzec taki większy potencjał polityczny w grach, które czasami nazywa się snujami, czyli w tych walking simulators. E, na pewno wiele, wiele gier e, przygodowych, czyli tych takich point-and-click, adventure games, e, z których niektóre zbliżają się de facto bardzo do interaktywnej prozy, oferuje możliwości trochę lepszej polityki, niektóre, niektóre, niektóre symulacje, które są w małym stopniu zdeterminowane albo w których możliwości interakcji z przestrzenią, w której znajduje się gracz, są bardzo duże. Nie jestem do końca pewny, szczerze mówiąc, czy No Man's Sky jest tego najlepszym przykładem i zresztą o samej polityce No Man's Sky musiałbym trochę jeszcze pomyśleć, ale, ale, ale jak gdyby są to jakby takie sygnały, że, że nie jest to też tak, że, że, że, że gry science fiction nigdy nie mogą być progresywne, nigdy nie mogą osiągać tego potencjału krytycznego. Natomiast na pewno, na pewno bardzo wiele stoi Stoi im na drodze, szczególnie w przypadku tych gier wysokobudżetowych. I być może jest to właśnie, tak mi się wydaje, główny powód, dla którego, niezależnie od wszelkiego rodzaju innych pozytywnych elementów i, i, i wspaniałych rzeczy, jakie w tych grach widzimy, dlaczego w warstwie politycznej no, nie dorastają one do, do, do progresywizmu, czy też nawet otwartości innych mediów, science fiction. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o moją prezentację.